To są informacje Polskiego Radia 24. Mina, pułapka raniła polskiego żołnierza w Libanie. Obrażenia na szczęście są niewielkie. Rząd zapowiada, kierowcy czekają. Od jutra ceny paliw na stacjach mają pójść w dół. Najwygodniej zrobić to elektronicznie. Pozostał miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Niewielkie obrażenia na szczęście odniósł polski żołnierz misji pokojowej ONZ w południowym Libanie, który został ranny po najechaniu na minę Pułapkę. Ekspert do spraw międzynarodowych, profesor Piotr Mickiewicz, ocenił na naszej antenie, że to efekt działań Hezbollahu chciał, że po prostu nasz pojazd w trakcie rutynowej misji wjechał na taką minę. Musiała być to klasyczna mina przeciwpiechotna, bo tutaj mamy obrażenia niewielkie. Misja pokojowa ONZ przekazała też informację o śmierci jednego z żołnierzy sił pokojowych w południowym Libanie. Do zdarzenia doszło w wyniku wybuchu pocisku w jednej z baz misji. Kolejny żołnierz został ciężko ranny, podano w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera. Jutro mają być widoczne obniżki cen paliw na stacjach. W weekend minister finansów podpisał rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. A jak powiedział polskiemu radiu minister energii Miłosz Motyka, państwo wzięło na siebie koszty obniżki cen paliw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 LPG 369. Gas nie wiadomo czemu jest, cena też droższa, a cena na giełdzie się nie zmieniła. Ja myślę, że trzeba było się zgłosić tam za ocean do tego kto spowodował te wysokie ceny. Zresztą uważam, że jest to sztucznie pompowane w dalszym ciągu, no bo to jest fajny biznes i tyle. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze.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 Dzień wcześniej prezydent Nawrocki wziął udział w konferencji SIPAC w Teksasie. Podczas wystąpienia przestrzegł przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Zapewnił też, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną, migracyjną i biurokrację Brukseli. Został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Termin mija 30 kwietnia. Od 15 lutego do końca ubiegłego tygodnia podatnicy złożyli w usłudze Twój EPIT prawie 5,5 miliona deklaracji za ubiegły rok, mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Usługa Twój pit to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź modyfikować chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. W przypadku modyfikacji zeznania trzeba pamiętać o zatwierdzeniu takiego dokumentu i wysłaniu. Można też przekazać 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Niedziela Palmowa rozpoczęła w Kościele Katolickim okres przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. W Łowiczu tamtejszy biskup poświęcił palmy i liście palmowe przyniesione przez wiernych. Następnie procesja przeszła do katedry na Sumę. Zgromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. W uroczystościach w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla wzięło udział kilkuset młodych ludzi z całego Śląska. Jezus wjeżdża, trzeba Go powitać jako Króla i Zbawiciela. Prowadza nas w Wielki Tydzień, w dni, które stanowią centrum życia każdego chrześcijanina. Też taki początek, w którym chce się bardziej zanurzyć w słowo, to bycie z Jezusem. Po Wielkim Tygodniu palmy są zgodnie z tradycją spalane, a uzyskany z nich popiół wykorzystuje się podczas Środy Popielcowej w następnym roku. To były informacje Polskiego Radia 24. Ostatni poniedziałek marca od rana deszczowy na południowym wschodzie kraju, a także na zachodzie, gdzie możliwe będą też burze i opady krupy śnieżnej. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W zachodniej połowie kraju termometry pokażą dziś maksymalnie od 6 do 9 stopni. Cieplej za to będzie w centrum i na wschodzie od 10 do 12 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Klimat. Zła jakość powietrza jest teraz w Szczecinku, dostateczna w Łasku, umiarkowana w Gdańsku i Grudziądzu. Na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na zachodzie i północy bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 20% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. A w środkowej, północnej i wschodniej Polsce, a także na ziemi lubuskiej, występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. Na pozostałym obszarze jest małe. Poranek w Polskim Radio 24 Dzień dobry. 6.06 na zegarach, poniedziałek 30 przed ostatni dzień marca 2026 roku. Rok Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Adrianna Tomaszewska, a po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Chomyszyn. Jesteśmy z Państwem oczywiście do godziny 9.00, mamy dzisiaj poniedziałek dla wyznawców chrześcijaństwa, szczególnie obrządków rzymskich, zachodnich, to początek Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek, więc... Życzymy państwu obfitego i udanego świętowania. 89. dzień roku przed nami. Słońce wzeszło dzisiaj o 6:16, a zajdzie o 19:05. Dzień potrwa 12 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą Aniela, Jan, Kwiryn, Leonard, Piotr, Roch i Stefan. Najlepsze życzenia państwu wysyłamy i zapraszamy na kalendarium historyczne. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Bialino. Jeśli nam pomożecie, to... A My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 30 marca w roku 1505 podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nichilnowi. Uważana jest za taką graniczną datę w dziejach rozwoju polskiego parlamentaryzmu, a nawet niektórzy historycy idą dalej, uważając, że jest to data graniczna także w rozwoju polskiej państwowości. I w związku z tym mówią, że od tak naprawdę od 1505 roku zaczyna się epoka nowożytna w dziejach Polski. Przybliżała profesor Jolanta choińska mika 170 lat temu w Paryżu podpisano traktat pokojowy kończący wojnę krymską. Rosja przegrała wojnę z Turcją i jej sojusznikami, Wielką Brytanią i Francją. Była to pierwsza przegrana Rosji od dziesiątek lat. Przypomniała Dorota Truszczak. W roku 1938 urodziła się aktorka Zofia Merle. Dużą popularność przyniosły jej role w produkcjach Stanisława Barei, a jej sceniczne początki to warszawski studencki teatr satyryków. Widzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie, a może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś, to po co całowałeś? Mężem artystki był aktor Jan Meisel, z którym wspólnie wystąpiła między innymi w serialu "Zmiennicy" Stanisława Barei. 30 marca 1943 roku w wyniku ran poniesionych w tak akcji pod arsenałem zmarli Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek i Jan Bytnar, pseudonim Rudy, którego odbicie z rąk gestapo było celem tej akcji. Z punktu widzenia tej przyjaźni dla Rudego, myśmy go wyrwali z tamtych rąk i mógł te ostatnie trzy dni życia spędzić wśród Przyjaciół, a nie wśród tortur, pogardy, kopania. Wspominał dowodzący akcją Stanisław Orsza Broniewski. W roku 1945 urodził się Eric Clapton, muzyk uważany za jednego z najlepszych gitarzystów na świecie. Artysta znany jako Slowhand zaczynał karierę w takich zespołach jak Derek and the Dominos czy Cream, jednak największą popularność przyniosła mu działalność solowa. Muzyk został sklasyfikowany na drugim miejscu listy 100 największych gitarzystów wszechczasów magazynu The Rolling Stone. Dziś 60. rocznica urodzin działacza społecznego Piotra Pawłowskiego. Jako 16-latek skoczył do rzeki i złamał kręgosłup, po czym zaangażował się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ja grałem wcześniej w koszykówkę i ta sprawność dla mnie była bardzo istotna i kiedy trafiam do domu i nie mogę zrobić w zasadzie sam nic, to no, trzeba życie kompletnie do góry nogami przeformatować. Chciałbyś co w ten czas, nie da się co w ten czas. W takich sytuacjach po prostu trzeba patrzeć do przodu. Stworzył liczne kampanie społeczne, z których najbardziej znana pod hasłem Płytka Wyobraźnia to kalectwo przestrzega przed młodzieńczą brawurą podczas wakacyjnych zabaw. Tego dnia, lecz w roku 1970 rozpoczęła się operacja obracania o 74 stopnie Warszawskiego Pałacu Lubomirskich. 18 wieczny pałac został odcięty od fundamentów i po specjalnych torowiskach był powoli przesuwany w wyznaczone miejsce. Okręcony po to, aby zamknąć oś saską. Wprawdzie ta kosztowna realizacja została w późniejszych latach zaprzepaszczona budową bloków wokół pałacu. Został także bezpowrotnie utracony dawny układ placu za Żelazną Bramą, do którego pierwotne położenie, nie było dostosowane. Przypomniała profesor Małgorzata O'Milanowska. Przenosiny pałacu zakończyły się sukcesem 18 maja tego samego roku. Pół wieku temu w londyńskim The Hundred Club odbył się pierwszy koncert zespołu Sex Pistols. Grupa jest uważana za inicjatora muzyki punk rockowej w Wielkiej Brytanii. Przyczyniła się także do rozwoju muzyki alternatywnej. Swoje 48. urodziny obchodzi dziś poeta i muzyk Paweł Sołtys, lepiej znany jako Pablo Pawo. Jest jednym z trzech wokalistów regowego zespołu Wawa Muffin oraz liderem crossoverowej grupy Pablo Pawo i Ludziki. Pablo i Pawo w jednym stoją domu, dom się nieco sypie i nie wiadomo wciąż, na ile lat jest taki dom urządzony, w tym domu po parkiecie sunie zimny wąż. Podczas występów nosi czapkę bejzbolówkę z wizerunkiem Kazimierza Dejny, który według Sołtysa jest najlepszym pierwszym polskim piłkarzem w historii. 45 lat temu w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy stroną rządową i solidarnościową, kończące tzw. kryzys bydgoski. Jeśli chodzi o stronę rządową, którą reprezentuję, to nie mamy żadnego innego celu, jak doprowadzić do rzeczywiście zgodnej współpracy pomiędzy organizacjami związkowymi i rządem. Twierdził Mieczysław Rakowski. W roku 2010 zmarł Krzysztof Teodor Teplic, publicysta, krytyk i autor scenariuszy, m.in. do serialu 40 on pokazuje mniej więcej te wszystkie wstrząsy, które ta warstwa ludzi dzisiaj przeżywa, co ich zaskakuje i z czym se dają albo nie dają rady. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu po stronie rządowej w podzespole do spraw środków masowego przekazu. Sześć lat temu zmarł muzyk i kompozytor Bill Waiters. Kalendarium historyczne Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy Powoli rozkręcają się dzienniki po weekendzie. Zacznijmy więc od e, tematu weekendowego nieco, od wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Teksasie w Stanach Zjednoczonych podczas e, spotkania sojuszników partii konserwatywnej i e, partii republikańskiej i konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Na drugiej i trzeciej stronie faktu relacja z tej wizyty prezydenta, zaproszony jako gość honorowy największej konferencji amerykańskiej prawicy, prezydent polski Karol Nawrocki wygłosił w Dallas w Teksasie 23-minutowe przemówienie. Dużo mówił o Rosji, chwalił też Donalda Trumpa, który w tym samym czasie grał w golfa na Florydzie. Nawrocki został ciepło przyjęty przez tłum zgromadzony w głównej sali kompleksu Gaylord. Nie dostał jednak tak dużych owacji jak kilka godzin wcześniej syn ostatniego szacha Iranu Reza Pachlawi, czy miejscowy senator i sojusznik Trumpa Ted Cruz. Zgromadzeni najbardziej entuzjastycznie reagowali, gdy Nawrocki chwalił Trumpa, podkreślał siłę Sojuszu Polsko-Amerykańskiego oraz koszty poniesione przez władze w Warszawie na utrzymanie żołnierzy Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Za to jedynie skąpe brawa pojawiły się, kiedy prezydent Polski mówił o kłamliwym konserwatyzmie w Rosji i zagrożeniu ze strony Kremla. To korespondencja Piotra Drabika, który towarzyszył prezydentowi w, ta, w Dallas, w Teksasie, to komentarz do tej wizyty od razu w takim razie po, na drugiej stronie Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota pisze nawróc, nawrocki o Rosji, a Trump wybrał Golfa. Polski prezydent nie spotkał się w Dallas z amerykańskim, bo nie mógł. Trumpa na konferencji SIPAK po prostu nie było pierwszy raz od lat. Dlaczego? Prezydent Stanów Zjednoczonych, co Amerykanów specjalnie nie dziwi, wybrał pole golfowe na Florydzie. Na dodatek, co już było zaskoczeniem przynajmniej dla organizatorów i uczestników nieoficjalnej konwencji Trumpistów, spotkanie zignorowali również najważniejsi politycy z najbliższego kręgu prezydenta, czyli J.D. Vance i Marco Rubio. Coraz głośniej mówi się o narastających podziałach w ruchu maga, rozczarowaniu i niezadowoleniu części konserwatystów z powodów wojen, które Trump miał zakończyć. Hrabota przypomina także, że w weekend w Stanach Zjednoczonych przeszła fala antytrampowskich manifestacji pod hasłem No Kings, czyli Bez Królów. Odnotowano ponad 3000 tysiące marszy i wiedzów w, w całych Stanach Zjednoczonych oraz około 8 milionów osób protestujących. Jeśli te dane się potwierdzą, pisze Hrabota, Sabota. Będzie to oznaczało, że protesty narastają, a klimat polityczny w Ameryce staje się dla ruchu MAGA coraz mniej korzystny. Z pewnością zadają sobie państwo pytanie, czy to już dziś. Czy już dziś można jechać na stację i tankować taniej? Rzeczpospolita nie pozostawia złudzeń na pierwszej stronie. To raczej od jutra, jeśli już... Przy czym przy, rekordowym, przy rekordowo wysokim deficycie wydatek nawet kilku miliardów złotych w skali kwartału może mieć znaczenie, zwłaszcza jeśli kryzys na rynku energetycznym się przedłuży, tak podkreślają ekonomiści, bo pakiet, ten rządowy pakiet nazwany no nieco propagandowo, nie oszukujmy się, ceny paliwa niżej zakłada obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 do 8% i jak się szacuje około miliarda sześciuset milionów złotych. W skali miesiąca, czyli 6 miliardów złotych na kwartał i 24 miliardy złotych w skali roku. Czy to dużo? No, zdaje się, że przy obecnej kondycji budżetu całkiem sporo. Tymczasem na Bliskim, Wojni, na Bliskim Wschodzie to już cztery tygodnie wojny. Czy dzięki niej zacieśni się sojusz Chin z Rosją? Jakie działania podejmuje w tej kwestii chińska dyplomacja? O tym wszystkim mówił w audycji Chińskie Znaki dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, z którym rozmawiał Tomasz Sajewicz. Czy obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest uderzeniem w Chińską Republikę Ludową? Ja myślę, że bilans całej tej wojny dla Pekinu jest niejednoznaczny, ale to też sprawia, że on nie jest jednoznacznie negatywny. To znaczy, rzeczywiście Chiny są największym importerem surowców energetycznych na świecie i cała sytuacja oczywiście wpływa na nich. Jeśli ten konflikt będzie się przedłużał, to będzie wpływał jeszcze mocniej i ze względu na nośniki energii w samych Chinach, ale też kondycję globalną. Chińczycy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek od lat 90. oparci są na eksporcie w swoim rozwoju gospodarczym. No i jeśli ten kryzys, który się rozlewa dzisiaj globalnie wpłynie na konsumpcję, na inflację na świecie, na wydatki rządów, to będzie miało efekt negatywny. Z drugiej strony i co ja się staram zawsze podkreślać, istnieje też pewna kalkulacja strategiczna, która z tego wynika. Nie wiemy jeszcze oczywiście, jak ta wojna się zakończy, ale wiemy, że już że nie potoczyła się tak, jak Amerykanie tego chcieli. Jak ja rozumiem, jakby założenie było takie, trochę w duchu Wenezueli i innych takich szybkich uderzeń, które miały rozkładać na łopatki amerykańskich wrogów, być może trochę czyścić przed pole, przed zabraniem się za Chiny, chociaż nie jestem pewien, czy Ameryka jest aż tak skoordynowana w swoich działaniach. No więc to się nie powiodło. Okazuje się właśnie, że ajatolachowie trzymają się dużo mocniej, że są w stanie brać na zakładnika kraje Zatoki i Ormus, a razem z nimi cały świat. I tu znów ekonomicznie ma to dla Chin e, e, oczywiście wymierny koszt, ale jeśli ta sytuacja miałaby sprawić, że Amerykanie z jednej strony znów skupią się, a skupiają się na Bliskim Wschodzie, znów swoją uwagę, swoje zasoby, swoje zapasy, jeśli chodzi o uzbrojenie, wytracają na y, obszarze, na teatrze, który sami deklarowali, że nie jest priorytetowy, a jednak są coraz bardziej w to wciągani, to moim zdaniem dla Chińczyków w tym pewien uzysk będzie i najlepszym tego przykładem jest moim zdaniem, przełożenie spotkania między Trumpem a Xi Jinpingiem, które moim zdaniem dla Chińczyków jest generalnie korzystne. Im dłużej Trump się nimi nie zajmuje, tym dla nich lepiej. To było od początku wiadome. tym bardziej w tym kontekście właśnie tego, co pan powiedział, rozpatrywano wojnę celną, że im bardziej Ameryka nie jest skupiona na kwestiach Chin, tym dla Chińczyków jest lepiej, chociażby biorąc pod uwagę to, że uwaga też jest odwrócona od cieśniny tajwańskiej, o której teraz w tym momencie też nikt nie mówi. Wyrażę mój osobisty pogląd na to, jak moim zdaniem Chińczycy, czy przede wszystkim szczyty Komisji Partii Chin patrzą na działania Ameryki, to jest moim zdaniem taki taka paradoksalna mieszanka przekonania, że mają do czynienia z schodzącym mocarstwem, które się miota w pewnych konwulsjach takich imperialnych, że ma takie odruchy, ale nie ma już siły i że jest to dla nich proces z jednej strony korzystny, no bo traktują Stany Zjednoczone jako głównego rywala wroga, pewne egzystencjalne zagrożenie, z drugiej strony przynoszące wielkie niebezpieczeństwa, bo przynoszą chaos, są w jakiś sposób, e, czym nie oblicza sytuację międzynarodową. Ale mam wrażenie, no, że z, z punktu widzenia Pekinu jednak, który postrzega siebie za tą, tą siłę stabilną, ustrukturyzowaną, planującą, systematyczną. Ta Ameryka, która miota się i wikła w różne tego typu konflikty, to jest raczej obraz tej Ameryki, która schodzi i która no, z biegiem czasu staje się coraz słabsza, chociaż agresywna w tym samym czasie. No To jest ten paradoks, który moim zdaniem tam funkcjonuje, ale dla mnie ta, ja sądzę, że ich patrzenie na, na wojnę w Iranie i na to, jak Ameryka podejmowała decyzję, jaki był wpływ Izraela na kalkulację Ameryki, jak chaotycznie jednak wygląda ten proces wojna, zmiany celów w trakcie, jednak myślę, że będą to interpretować jako przede wszystkim słabość Ameryki i coś dla nich korzystnego. Ile w stanie jest wytrzymać chińska gospodarka? Oczywiście to jest pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wiemy w jakim ona jest stanie, oprócz tego, że wiemy, że na pewno nie jest w tak dobrym stanie, jak była przed pandemią. Kontekst wobec tego pytania jest taki, że w Korea Południowa, Japonia wprost sygnalizują o tym, że za chwilę mogą zacząć się poważne problemy, są uwalniane na rynek rezerwy. Poważne problemy już są w Nepalu, na Filipinach, które mają ogromne problemy z paliwami energetycznymi. Chińczycy deklarują, że mają zapasów i takie też są oceny zapasów na trzy miesiące mniej więcej, ale tam w Pekinie paniki w tym momencie nie widać. Myślę, że Chiny przygotowywały się na erę konfliktów, tak to nazwijmy. To znaczy, Kiedy Xi Jinping mówi o zmianach niewidzianych od stu lat, o, o czasach pewnej niestabilności i chaosu, to jest to odbierane przez ten aparat dosyć jednoznacznie, że trzeba się przygotowywać na tego typu sytuacje kryzysowe. I oczywiście, jakby pytanie brzmi, czy wystarczająco dużo działań podjęto, bo mówimy o potężnych bądź co bądź rezerwach ropy. Mówimy tu o bardzo forsownej elektryfikacji chińskiej gospodarki, która ma zmierzać do redukcji importu paliw generalnie. Mówimy tutaj też o bardzo systematycznym pogłębianiu relacji z Federacją Rosyjską, ale też z Azją Centralną pod kątem węglowodorów. No myślę, że Chińczycy mówiąc wprost, gotują się na to, że z powodów politycznych różnych dopływ surowców drogą morską może być zachwiany, więc przygotowywali się na to. No do tego są gospodarką jednak nie do końca rynkową czy nierynkową. Tak jak w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji wszyscy patrzą na ceny paliw na stacjach jak rosną, w Chinach są to ceny kontrolowane i tak naprawdę to państwo wyznacza pewne taki przedział, w którym te ceny paliw mogą, mogą się poruszać. To pewnie w krótkim, może średnim okresie daje trochę więcej spokoju, ale tak jak mówię, pytanie czy jak bumerang ten kryzys nie przyjdzie z zewnątrz pod tym kątem, że wszystkie państwa, które Pan wymienił, państwa z wschodniej, południowo-wschodniej, południowej, ale też Europa i szerzej globalne południe, jeśli w wyniku nie tylko kryzysu na rynku ropy, ale kryzysu na rynku nawozów, kryzysu w łańcuchach dostaw półprzewodników, bo hel z Kataru jest niezbędny koreańczykom czy tajwańczykom do, do, do produkcji. Jeśli to wszystko rozleje się, jeśli to wszystko rozleje się um, po globalnej gospodarce i jak bumerang uderzy z powrotem w chiński eksport, wtedy moim zdaniem sprawy mogą się dla Chińczyków skomplikować. Ale mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w tym momencie. Gospodarka globalna jeszcze się w to nie osunęła. Myślę, że coraz głośniej się o tym mówi, że to nadchodzi, ale znów wszystko polega tak naprawdę na dynamice między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. A co robi w tej chwili chińska dyplomacja? Dlatego, że z jednej strony widzimy te wszystkie zabiegi dyplomatyczne państw Zatoki Perskiej, głównie w tej chwili zainteresowanych tym, żeby był spokój. Widzimy, co dzieje się w Turcji, która też stara się odnaleźć w tej nowej sytuacji, będąc z jednej strony państwem członkowskim NATO, ale z drugiej strony no, też krytykując bardzo jednoznacznie Izrael o atakowanie i te wybiórcze elementy, Eliminowanie irańskich przywódców, podając to bardzo, bardzo ostrej krytyce, wydawać by się mogło, że to jest taki moment, kiedy chińska dyplomacja powinna się uaktywnić i starać się przeciągnąć na swoją stronę. Taki obraz Chin mamy budujących, wzmacniających swoją pozycję i wpływy międzynarodowe. No, wojna jest takim dobrym momentem na, na wzmacnianie swoich wpływów. Co robi chińska dyplomacja w tym momencie, Pana zdaniem? Czy na poziomie retorycznym komunikacji jest no, to bardzo wyrazisty komunikat um, krytykujący Stany Zjednoczone i Izrael. To jest ciekawe, bo te relacje Izraela z Chinami się bardzo pogorszyły, szczególnie od początku wojny w Gazie. Chiny zaczęły bardzo jednoznacznie stawać po stronie Palestyńczyków najpierw, ale no, generalnie przeciwko Izraelowi i ich polityce. To jest poboczne wobec głównego wątku, czyli krytyki Stanów Zjednoczonych i ona i na forach międzynarodowych, i w relacjach dwustronnych tam wybrzmiewa. Chiny, każe tego typu działania Ameryki, wcześniej Wenezueli i innych, wykorzystują przeciwko niej, co jest istotne moim zdaniem głównie w państwach tak zwanego globalnego południa. To jest główna arena działalności chińskiej dyplomacji. Chińscy dyplomaci wcale nie przyjeżdżają do państw zachodnich tak intensywnie. Nie poświęcają nam tyle uwagi ile byśmy wyobrażali sobie, że poświęcą, bo główna arena moim zdaniem z ich punktu widzenia to są państwa rozwijające się, w których oni próbują budować taki duży skonsolidowany blok przeciwko Stanom Zjednoczonym. Natomiast to jest warstwa retoryczna, a oczywiście wszyscy zastanawiają się nad tym, czy ta, za tą dyplomacją pójdą realne działania, a tych nie ma bardzo dużo. To znaczy mimo, że Chińczycy się budują od lat jako państwo które dąży do pokoju, pośredniczy w negocjacjach. Widzieliśmy to pewne koślawe, mówiąc wprost, próby przy okazji wojny na Ukrainie, ale i też między Iranem a Arabią Saudyjską jeszcze kilka lat temu. Chińczycy lubią się pokazywać jako mediator. Problem polega na tym, że znów pozostaje to głównie w sferze retorycznej. Moim zdaniem wynika to z tego, że w szczególności na Bliskim Wschodzie Chińczycy nie chcą się wymiernie angażować. Z różnych powodów, ale ja bym najszerzej opisał to następująco uważam, że nierozsądne jest tego po nich oczekiwać. To znaczy mamy pewną taką kalkę myślenia o tym, jak wielkie mocarstwo powinno się zachowywać, którą wywodzimy z tego, jak Stany Zjednoczone się zachowują. Czyli supermocarstwo, które żeby mieć siłę musi być wszędzie, musi być bieżąco zaangażowane, uczestniczyć, naciskać, pośredniczyć, a być może interweniować. Do tego nas przyzwyczaiła Ameryka, a moim zdaniem w obecnej w fazie rozwoju chińskiej potęgi, Chińczycy wcale nie chcą wikłać się w tego typu rzeczy. Wolą i co robią? Wyczekać, zobaczyć, myślę, że postawić na tego konia, który się gdzieś wyłoni, kiedy, mówiąc obrazowo, kurz trochę opadnie na Bliskim Wschodzie. Z doktorem Jakubem Jakubowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, rozmawiał Tomasz Sajewicz. A za półtorej minuty najnowsze informacje i Rafał Boguta.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 Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.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 Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polski żołnierz ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki poszkodowany odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Do zdarzenia doszło podczas przejazdu wojskowego patrolu żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego do bazy. Rannemu podoficerowi udzielono specjalistycznej pomocy medycznej, poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Ma rozciętą głowę, ogólny stan żołnierza jest dobry, czuje się dobrze, a pozostali żołnierze patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Polska misja w Libanie w ramach ONZ liczy około 250 żołnierzy i pracowników. PSL chce, aby na pierwszym posiedzeniu po Wielkanocy Sejm zajął się projektem ludowców o funduszu inwestycji obronnych. Europoseł PSL Krzysztof Hetman mówi, że skoro NBP ma zysk, który jest gotów przeznaczyć na obronność, to rząd powinien sięgnąć po te pieniądze. Pan Glapnicki pochwalił się 200 miliardami złotych, które jakoby ma w Narodowym Banku Polskim i można byłoby je przeznaczyć na modernizację Armii Polskiej. Uwiarygodnił tą informację pan prezydent Nawrocki składając projekt. Jeśli są takie pieniądze, to my mówimy, sprawdzam. Dlatego złożyliśmy poprawiony projekt pana prezydenta, wyeliminowaliśmy z niego te wady konstytucyjne. Oba projekty przewidują, że zysk z NBP zostanie przeznaczony na modernizację sił zbrojnych. Projekt PSL poszerza jednak katalog zadań, na które można przekazywać środki z Polskiego Funduszu Inwestycji. Oprócz sprzętu wojskowego, systemów obronnych i zakupu uzbrojenia, ludowcy chcą, by mogły trafić również na wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych podległych MON i MSWiA. Donald Trump potwierdził, że z pobudek humanitarnych pozwolił na dostawę rosyjskiej ropy naftowej na Kubę. Jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, nie mam problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy nie, dodał amerykański prezydent. Jego zdaniem dostarczenie ropy z jednego tankowca nie pomoże zbytnio ani Rosji, ani kubańskiemu reżimowi. Trump wielokrotnie wcześniej zapowiadał, że będzie dążył do zmiany reżimu na Kubie, a w piątek oznajmił, że Kuba będzie następna po Iranie. Koniec driftów i jazdy na jednym kole. Od dziś obowiązują wyższe kary dla motocyklistów i kierowców za niektóre wykroczenia. Motocykliści złapani na jeździe na jednym kole i kierowcy aut świadomie wprowadzający pojazd w poślizg stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Kierunek zmian chwali Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.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 Raczej pochmurno i deszczowo dzisiaj będzie na zachodzie i południowym wschodzie opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie kraju możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w Tadrach i Bieszczadach oraz w Sudetach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podhalu, 8 stopni na południu kraju, 10-11 stopni w centrum, najcieplej na wschodzie na Podlasiu, 12 stopni nad Bałtykiem. 9 na Suwalszczyźnie 11 6.34, czas na informacje sportowe Krzysztof Kuzak, cześć, dzień dobry Dzień dobry To zaczynamy Sport Oglądałeś? Pożegnanie. Pożegnania, nie, pożegnania nie widziałem. Nie, nie słyszysz mnie, jeszcze wzruszenie ściska gardło. No rzeczywiście, trzykrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch, zakończył sportową karierę. Jeden z najwybitniejszych sportowców w historii naszego sportu. Skoczek narciarski, trzykrotny mistrz olimpijski. To rzeczywiście się nakrzyczałeś wczoraj. Tak, tak, tak. No, najbardziej się ucieszyłem z tego, że mógł wystąpić w tej drugiej serii, bo ten pierwszy final, pierwszy skok w pierwszej serii no wydawało się, że z tych 31 zawodników on będzie tym jedynym, który odpadnie. No i wtedy tam organizatorzy przygotowywali taki specjalny skok ewentualnie, no ale okazało się, że jednak dostał się do finałowej serii. No i sam też nie krył wzruszenia już po zawodach, ale posłuchajmy w rozmowie z Andrzejem Grabowskim, jak mówił o tym swoim ostatnim dniu sportowej kariery.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 Jaki był ten dzisiejszy poranek? Zwyczajny czy niezwykły jednak? Z jednej strony zwyczajny, ale był też trudny, bo bardzo mało spałem w nocy i obudziłem się bardzo zmęczony. A sobie pomyślałem, ja Cię tutaj trzy loty jeszcze trzeba oddać, nie? No ale pomyślałem sobie, dam radę, nie? dam radę. Dawałem radę przez tyle lat, to jeszcze dam radę dzisiaj A potem jak będzie już koniec Jak było dzisiaj? Nie tak jak sobie wymarzyłem, ale koniec końców uważam, że było dobrze Bo oczywiście marzyłem o tym, żeby pobić tutaj rekord skoczy i wznieść po prostu trofeum do góry po ostatnim skoku No ale w życiu trzeba brać to co jest, bo życie to nie jest po prostu piękna bajka napisana przez nas samych tylko życie to jest po prostu codzienna, codzienne czasami zmaganie z różnymi przedsięwzięciami, a ja cieszę się, że, że stoczyłem największą batalię w swoim, e, chyba w swojej sportowej karierze e, i wyszedłem z niej zwycięzcą. Wreszcie szczęśliwy, tak, wolny, wreszcie wolny, wreszcie wolny od swoich ambicji, od swojej chęci po prostu takiego podkręcania siebie samego, że to musi być dobrze, że to wszystko po prostu ma być takie jak ja chcę. Nie, teraz niech sobie będzie takie, jak sobie jest. Jeszcze do wczoraj bardziej myślałem w kwestii zadaniowo-wynikowej, a dzisiaj właśnie tak na to spoglądam. Dlatego też mówię o tym, że no może nie, nie wygrałem tutaj zawodów, nie, nie odbiorę trofeum, ale no walczyłem o finał, żeby, żeby oddać po prostu ostatni skok w ostatniej serii po prostu sezonu przed tak wspaniałą publicznością. Jestem wdzięczny za to, że właśnie tak się stało, że dotrwałem do końca i wywalczyłem po prostu właśnie ten, ten ostatni skok. Kamila, gdybyś miał tak opisać od góry do dołu emocje, jakie, jakie miałeś w sobie podczas tego ostatniego skoku. Od y, ruszenia z belki, a może nawet od schodka tutaj do, do prze, przejechania przez, y, przez ten tunel, który stworzyli twoi przyjaciele. Chyba nie da się tego opisać słowami, e, tych emocji, które we mnie były, bo to była radość. Radość z tego, że jestem w finale, bo, bo już byłem pewny, że po tym pierwszym skoku konkursowym, że jak przeszedłem przez tą bramkę i tak sobie się, to już? To koniec? Tak to się miało zakończyć, nie? Później dowiedziałem się, że będę miał możliwość skoku że sędziowie pozwolą mi skoczyć albo przed drugą serią, albo przed dziesiątką, nie? Mogłem sobie nawet wybrać ale jak się dowiedziałem, że jestem po prostu w tej drugiej serii jako zawodnik, jako no walczący po prostu dalej w konkursie no to to było super, nie? No i tak podszedłem podszedłem z jednej strony że to już jest finałowy skok, ale z drugiej strony w pełni zmotywowany i skoncentrowany. Jak już wyhamowałem, patrzę na telewin, bo chciałem powtórkę obejrzeć i Ewa? A gdzie ona jest, nie? Ona jest na górze? i tak. E, no ciekawe, co by było, gdybym zobaczył ją siedząc na belce. Nie? Tak się o no, tym teraz zastanawiam, ale do końca byłem skoncentrowany i chciałem po prostu, wiecie, no, oddać ten najlepszy skok. No i po prostu zobaczyłem tylko flagę, nie? Zobaczyłem flagę, ruch flagą, pojechałem. Jaką sobie jutro płytę puścicie w trasie do Zakopanego? A nie wiem, co nam będzie w duszy grało, to to będziemy puszczać. Dzięki wielkie. No rzeczywiście, pani Ewa, czyli żona Kamila Stocha była starterem do tego jego ostatniego skoku. Zajął 30 miejsce, wygrał Norweg Mariusz Lindvik przed triumfatorem Pucharu Świata, Słoweńcem Domenem Prełcem i swoim rodakiem Johanem Andre Forfangiem. To jeszcze Formuła 1 i tenis. Włoski kierowca Andrea Kimi Antonelli wygrał na torze Suzuka wyścigi o Grand Prix Japonii, trzecią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. No i został nowym liderem generalnej klasyfikacji. Na jego rodak tenisista Janik Sinner triumfował w turnieju w Miami. W finale pokonał Czecha Rzego Lecheckę w dwóch setach po 6-4. Podobnie jak w sobotę Białorusinka Arena Sabalenka, teraz Janik Sinner zdobył tytuł słonecznego dubletu. Szczycą się nim zawodnicy, którzy wygrają w jednym roku turniej Indian Wells i Miami Open. Włoch jest jednak pierwszym tenisistą w historii, który dokonał tego bez straty seta w obu imprezach. Ten tytuł bardzo dużo, dużo dla mnie znaczy. Nie myślałem, że uda mi się go wywalczyć. To dlatego, że pod wieloma względami te turnieje są bardzo różne. Najważniejsza to zupełna zmiana warunków gry. Jestem bardzo zadowolony z ogólnego poziomu jaki zaprezentowałem. Podsumował po finale Janik Sinner. To dla niego 26. singlowe zwycięstwo w głównym cyklu. Natomiast część tenisistek z Florydy przyniosła się do Charleston w południowej Karolinie na turniej rangi 500. W ostatniej chwili z imprezy wycofała się Magdalinet ze względu na chorobę wirusową. Natomiast zmaganie o drugiej rundy zacznie rozstawiona z jedenastką Magdalena French. O czym opowiadał Jan Pachlowski prosto z Florydy na za godzinę o jutrzejszym meczu Polska-Szwecja. Gra o Mundial. Krzysztof Kuzak, dzięki wielkiej, do usłużenia za godzinę. Czekamy na ten jutrzejszy mecz i na awans i na Krzysztofa Kuzaka, który za godzinę wróci rzecz jasna. 6.41 na zegarach. Pakiet ustaw ceny paliw niżej wszedł w życie. Rząd informuje, że stawki na stacjach paliw spadną najwcześniej jutro. Te działania nie zakończyły jednak politycznego sporu wokół obniżki cen paliw. Sporu, który teraz opisze Państwu Michał Fabisiak. Opozycja uważa, że obniżka cen paliw jest spóźniona. Ten zabieg jest zdecydowanie spóźniony ze, ze strony rządu i Donalda Tuska. Prawie miesiąc opóźnienia, wydrenowanie z kieszeni Polaków dwóch miliardów złotych. Jest to moim zdaniem zabieg taki typowo przedświąteczny, żeby Polacy za bardzo nie krytykowali rządu Donalda Tuska, tylko poczuli, że dostali jakiś prezent. Mówi Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Rządzący mówią o biciu piany. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wyjaśnia, że rząd w sprawie obniżki zachował się rozsądnie i nie popełnił błędów poprzedników. To nie może być tak jak za czasów Obajtka, kiedy on pod dużego palca obniżał ceny i doprowadzał do zamykania stacji benzynowych. Więc ja uważam, że to trzeba po bardzo spokojnie racjonalnie wprowadzić i mieć wiedzę i też elastycznie reagować, bo być może będzie taka sytuacja, że dojdzie do przerwania działań wojennych, do jakiegoś zawieszenia broni i wtedy te ceny wrócą do normy. Rząd też szacuje, że dzięki obniżce stawki VAT i akcyzy ceny paliw spadną średnio o około 1,20 20 zł na litrze. PiS przewiduje, że obniżka będzie niższa. Poseł tej partii Janusz Cieszyński tłumaczy, że nawet po decyzji Sejmu i prezydenta rząd gra na zwłokę. Ceny paliw miały spaść, a okazuje się, że będziemy na to aż trzy dni. Portfele Polaków wydrenowano już na 2 miliardy złotych i ten drenaż trwa. Co więcej, Orlen podnosi ceny w hurcie, czyli okaże się, że ta obniżka, której pewnie wszyscy się spodziewali, że będzie o złoty dwadzieścia, poziomu z dnia ogłoszenia ustawy realnie będzie niższe. Ceny paliw mają zacząć się spadać na stacjach od wtorku. Europoseł PSL-u Krzysztof Hetman wyjaśnia, że wdrożenie ustawy wymaga czasu. Trzeba dostosować w tej chwili system w Polsce do tego, co uchwalił Sejm w ubiegłym tygodniu do tej decyzji, którą podjął rząd potrzeba na to kilka godzin dlatego najprawdopodobniej te ceny paliw spadną we wtorek. Zdaniem Roberta Biedronia rząd działa w ekspresowym tempie. Europoseł Nowej Lewicy uważa, że opozycja powinna krytyczne uwagi kierować wobec Donalda Trumpa z którego zwycięstwa tak cieszyła się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ubolewam, że prezydent Nawrocki poleciał do Stanów Zjednoczonych i słowem nie zająknął się na temat e, tego co dzieje się. Się na Bliskim Wschodzie, tego, że nam, Polkom i Polakom, przychodzi płacić cenę za wojnę, za piekło, które nie my rozpętaliśmy, a Donald Trump. Obecnie na stacjach za popularną 95 kierowcy płacą w granicach 7,27,40. Cena diesla przekracza natomiast 8,50. Dla polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Część informacyjną tego tematu mamy za sobą, to teraz opinia eksperta, bo obecną sytuację na rynku paliw komentował na naszej antenie publicystę ekonomiczny Kazimierz Krupa, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Co się wydarzy ważnego we wtorek, albo inaczej? Czy to, co się wydarzy we wtorek, zostanie zauważone przez polskich kierowców? Na no z pewnością zostanie zauważone. To jest to jednak te złoty 20, jak to się szacuje na litrze. Więc z pewnością kierowcy będą zadowoleni. Ale o celowości tego przedsięwzięcia to myślę, że jeszcze porozmawiamy. A ma pan wątpliwości, że taki ruch powinien zostać yy, podjęty? Nie mam wątpliwości, że nie powinien zostać mm -hmm. podjęty. Dlaczego? No bo to jest tak... Gdzie jest napisane, że wszystkie nieszczęścia, jakie są na świecie i spadają na człowieka, to rząd, jakikolwiek rząd, ma je wyrównywać. No to jest tak, z politycznego, ja rozumiem chyba, że to jest z politycznego punktu widzenia decyzja taka polityczna, no tyle, że to jest ściganie się na populizm z zawodowymi populistami. No, bo w ławy opozycji ma wypisu, już w tej chwili mówią, no za późno, za mało. Przecież oni są gotowi powiedzieć, że każdemu kierowcy się powinno dopłacać złotówki do każdego litra zatankowanego. Czyli przyjeżdża pan na stację, tankuje za 50 litrów i dostaje 50 złotych, nie płaci nic. To nie szkodzi coś takiego powiedzieć i oni są gotowi coś takiego powiedzieć. Więc ściganie się z takimi populistami na populizm. Jest trochę bez sensu, a to jest tak zwane helikoptermany, czyli rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, takie nie do końca celowe cena maksymalna, ustalanie ceny maksymalnej przez pana ministra Motykę to jest proszenie się o kłopoty. No bo to może się okazać, że się komuś naprawdę nie opłaca. Jeżeli ta cena maksymalna nie będzie pokrywała jego kosztów, to co? To zamknie stację. No i to, to takie proszenie się o kłopoty, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebne. A na to nikt nie ma wpływu, bo też będziemy, jak rozumiem, o tym rozmawiali, ale cieśnina Ormus odpowiedzialna jest za jakieś tam kilkanaście procent, powiedzmy, przesyłu Natomiast wzrostem ropy jest znacznie wyższy i to jest efekt działań spekulantów. Więc za spekulacje na rynku ropy, żeby robić tutaj takie zamieszania z budżetem, z ingerencją w ceny i tak dalej, z ustawieniem ceny maksymalnej, no moim zdaniem takich, rzeczy się robić zbyt nie powinno. To będziemy do tych wątków powracać, ale w takim razie jeszcze jedna wątpliwość, bo to jest akurat argument, czy to jest też temat, który powraca za każdym razem, gdy ceny na stacjach paliw idą w górę albo, no właśnie, albo nie idą w dół, bo bardzo często słyszymy, że kiedy coś zaczyna się na świecie dziać, coś dzieje się na rynkach paliw, czy też na rynkach ropy, to no niejako z automatu ceny na stacjach paliw idą w górę i to od razu. Gdy dzieje się odwrotnie, to znaczy kiedy mamy do czynienia ze spadkami cen na, na światowych rynkach, no to wtedy te ceny na stacjach paliw tak szybko i tak zdecydowanie nie opadają, bo wtedy słyszymy tłumaczenie, że przecież ta benzyna była zakontraktowana już wiele, wiele miesięcy temu, jeszcze po tych wysokich cenach, więc teraz nie możemy jej sprzedawać taniej. No i za każdym razem kierowcy pytają się jak to jest, że gdy cena rośnie to skutki tego widzimy na miast, gdy cena spada, to już takie oczywiste nie jest. Być może teraz to jest bardzo populistyczne pytanie, ale ono pada. Ono pada rzeczywiście nieustannie, no, więc może rozwiązaniem jest właśnie ten podatek od nieuzasadnionych zysków, chociaż też bardzo trudno będzie go e, wyliczyć, bo rzeczywiście ma pan rację, to tak jak mówię, rzeczywisty wpływ zablokowania cieśniny Ormus, czy częściowego zablokowania cieśniny Ormus, to jest kilkanaście procent. Więc to nie ma takiego wpływu na ceny, aż takiego, jaki, jak, jaki obserwujemy. Ale widzieliśmy przecież e, spekulacje takie klasyczne. Na 5-10 czy minut przed wystąpieniem e, prezydenta Trumpa w sprawie tego memorandum wstrzymania ataków na Iran i, i, i tego terminu ultimatum, e, ktoś dokonał bardzo z, za... Chyba półtora miliarda zakupów nie zarobił, oczywiście bardzo dużo, bo, bo na spadek cen ropy zagrał i, i cena spadła. Więc to są takie nieprzewidywalne rzeczy i naprawdę trudno oczekiwać, że rząd jakikolwiek by nie był, tutaj nie mówię o tym rządzie i o tym ruchu, będzie brał za to wszystko odpowiedzialność, bo to jest nie sposób. Więc no, rząd nie jest od tego, jakikolwiek rząd nie jest od tego, żeby to robić. Jeżeli yy, to by się utrzymywało, bo w ogóle te dwa czy trzy tygodnie, bo miesiąc mamy od wybuchu tej, yy, tej wojny, ceny ropy troszkę zaczęły rosnąć już tuż przed wybuchem, ale przecież pamiętajmy, jak Trump doszedł do władzy, ropa była po 80 kilka dolarów, później ona spadła w okolice 70, czy nawet powyżej, poniżej 70, i teraz wzrosła, no powiedzmy, że więcej niż, niż te 80, czyli początek Trumpa, ale no, podlega wahaniom właśnie od nastroju w jakim się Trump obudzi i co powie. I utrzymywanie się tego, powiedzmy, przez miesiąc nie jest dramatem dla gospodarki. Jak będzie się to utrzymywało dłużej, ale z kolei znowu, jak popatrzymy na kontrakty terminowe, na dostawę pod koniec roku czy na jesieni, to ona jest znacznie niższa niż teraz te ceny są. Które są, które są teraz. Czyli jakby rynek nie przewiduje, że to się bardzo długo y, utrzyma. Więc podejmowanie jakichś takich nerwowych ruchów, jeżeli już rząd się obawia, że to będzie miało wpływ, nie wiem, na branżę transportową, na branżę logistyczną, no to może jakieś bony y, dla, ty, dla tych firm konkretnych, określonych. Czyli zaadresować tę, tę pomoc tam, gdzie ona rzeczywiście y, może zrekompensować te, te dotkliwe skutki. Natomiast takie rozrzucanie pieniędzy z helikoptera no jest moim zdaniem nie tym ruchem. To w takim razie jeszcze jedna kwestia, a właściwie jeszcze jeden argument, który pojawiał się w tego typu dyskusjach, to znaczy ustalenie właśnie tej maksymalnej ceny, jeżeli chodzi o paliwa na stacjach. Tu się pojawiły takie wątpliwości, czy na przykład małe, niezależne stacje będą, będą w stanie, jak gdyby tę ten, ten, te decyzję udźwignąć. I jakie to może mieć dla no, nich konsekwencje? No konsekwencje może być takie, żebym po prostu przestaną sprzedawać benzynę, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie realizował straty zamierzonej, prawda? Że jeżeli nie będzie mógł kupić surowca po takiej cenie, surowca no, po takiej cenie, która zapewni mu jeszcze jakąś tam marżę, no, żeby było na koszty i coś zostawało przecież w końcu po to się prowadzi działalność gospodarczą, a nie po to, żeby dokładać, no to po prostu zamkną to. Wysłuchali Państwo rozmowy Krzysztofa Grzybowskiego z Kazimierzem Krupą.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 Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. My rozmawiałyśmy swego czasu o tym, jakie druki e, trzeba wypełniać, jakie druki trzeba dołączać, jeżeli m, chcemy zawrzeć e, większą ilość informacji e, w naszych e, zeznaniach podatkowych. E, rozmawiałyśmy też o terminie i o tym, w jaki sposób i na jakich drukach rozliczają się osoby, zależnie od e, formy e, zatrudnienia. A dzisiaj chciałam Panią zapytać też o. E,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 Więc e, jak najbardziej, jeżeli druk e, druku nie otrzymaliśmy